Coverowo. Aż chcę się śpiewać. Coverowo. Aż chcę się śpiewać. Witam po raz kolejny w Coverowo. Mój ostatni tydzień upłynął praktycznie na słuchaniu wykonań i w poszukiwaniu odpowiedniego wykonawcy. Czasem, jak to bywa, trafiłem na dobre covery, a czasem na... mniej dobre? Oczywiście słucham waszych rad i będę starał się poprawiać wszelkie niedoskonałości tego podcastu, jednak z zarzutem że poprzedni odcinek w większości był wypełniony muzyką, muszę się zgodzić. Muszę się zgodzić tylko dlatego, że głównym elementem ma być tutaj właśnie muzyka. To jest powód, dla którego coverowo powstało. Dziś i w następnych odcinkach będzie trochę więcej tekstu z racji tego, że projekt się dopiero formuje. Ale powtórzę, że najważniejszym elementem zawsze będą wykonania coverowe. Z racji tego, że pierwszy odcinek poświęcony był kobiecie, no to dla równowagi dziś bohaterem audycji będzie facet. Tym razem nie będzie to użytkownik portalu iSync, na którym często bywam, no i zaglądam i szukam świetnych wykonań, ale uczestnik szansy na sukces. Mogliśmy go usłyszeć w jednym z ostatnich wydań tego programu. Powiem więcej, wygrał ten program, wykonując perfekcyjnie utwór będziesz moją panią Marka Grechutę. Zanim zdradzę jego imię i nazwisko, posłuchajmy tego wykonania. Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać Będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać I ty, właśnie ty, będziesz moją damą I ty, tylko ty, będziesz moją panią Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa Liście, ptaki, wszystkie Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać Słońce z pomarańczy w twoje dłonie wkładać I ty, właśnie ty, będziesz moją damą I ty, tylko ty, będziesz moją panią I ty, właśnie ty, będziesz moją damą I ty, tylko ty, będziesz moją panią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 Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe, drzewa, liście, ptaki, wszystkie. Będą ci grały nocą sierpniową, wiatry strojone barwą słońca, będą śpiewały, śpiewały bez końca. Grzegorz Kosior. To imię i nazwisko warto zapamiętać, bo coś mi się wydaje, że jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Interesuje się żeglarstwem i pochodzi z Pogorzelisk a mieszka aktualnie w Krakowie, gdzie studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym. Niezwykła barwa głosu i czystość wykonania, które nie jeden znany polski piosenkarz mógłby mu pozazdrościć. Nie będę oczywiście tutaj piosenkarzy wymieniać z imienia i z nazwiska, ale jak kiedykolwiek byliście na koncercie któregoś z tych, o których myślę, to zapewne zauważyliście różnicę pomiędzy wersją na płycie, a tym co płynie z kolumn na koncercie na żywo. Wracając do Grzegorza. W szansie na sukces występował trzykrotnie. Poza utworem, który przed chwilą wysłuchaliśmy Będziesz Moją Panią, zaśpiewał jeszcze w programie z zespołem Zy i Anią Wyszkoni, wykonując piosenkę z ciszą pośród czterech ścian oraz z zespołem Wawelę i wtedy śpiewał Biały Latawiec. Moim zdaniem udział w programie z zespołem Zy i Anią Wyszkoni nie był szczęśliwy dla Grzegorza. Widać było i słychać, że męczy się z wylosowanym utworem. Czemu się w sumie nie dziwię, bo zaśpiewanie piosenki Kobiety która jeszcze w dodatku do łatwych i przyjemnych piosenek nie należy, jest czasem wyczynem niemożliwym. Dlatego na koniec dzisiejszego odcinka zaproszę Was do wysłuchania wykonania piosenki zespołu Wawale Biały Latawiec. Oczywiście zapraszam również na naszego Facebooka, gdzie wystarczy wyszukać coverowo i polubić i zapraszam na stronę podcastu coverowo.blogspot.com. No i to już koniec na dziś. Pozdrawiam. Białym latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął, stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce, ktoś na alarm w chmurę uderzył, płynął. Pewnie siebie już nie usłyszą. On ją woła, ona nie słyszy. Sen bezsenny, sen ją kołysze. On latawcem białym na niebie. Ona płynie dokoła siebie. Błoną chmury w pijanej bieli, rozpłynęli się, rozpłynęli. Białym latawcem dzień wypłynął Białe wino, jeziora w szklance Przyjechało ruchome kino Świat się kręci w szalonym tańcu Popłyniemy białym latawcem On przyrzeka, ona mu wierzy Będę twoim nadwornym krawcem Centymetrem miłość wymierzę